To są informacje Polskiego Radia 24. Demony autorytaryzmu pokonane. Na początek dosadna ocena eksperta w sprawie węgierskich wyborów. Niemcy obniżają ceny paliw. Rząd w Berlinie czasowo zredukował podatek energetyczny. Kontrola w domu, rozmowa z lekarzem. ZUS z nowymi uprawnieniami przyjrzy się naszym L4. Minęła 11. Aleksandra Kozera, zapraszam. Można pokonać demony autorytaryzmu, mówi nam Andrzej Bert. był ambasador Polski w Niemczech i we Francji. Ekspert dosadnie komentuje wynik węgierskich wyborów, czyli miażdżące zwycięstwo opozycyjnej Tisy i konieczność oddania władzy przez Wiktora Orbana po 16 latach. Dyplomata wskazuje też na polski wzór w węgierskim głosowaniu.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 Tego Dodajmy, zwycięstwo Tisy nie jest symboliczne. Partia Petera Modziora zdobyła większość konstytucyjną. Praworządność i finanse kraju. Na tym chce się skupić nowy węgierski przywódca Peter Modzior. Kiedy i jak chce uporządkować kraj? O tym Michał Makowski.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 stroskie dzieciństwo i godna starość.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 Czas na doniesienia z kraju. W sądzie rejonowym w Kłocku trwa posiedzenie aresztowe mężczyzny oskarżonego o zabójstwo. Chodzi o piątkową tragedię na jednym z osiedli w Bystrzycy kłockiej. Mężczyzna śmiertelnie postrzelił 26-latka. Nie przyznał się do winy, twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej.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 Niemcy idą polskim śladem i obniżają ceny paliw. Koalicja rządowa zdecydowała o cięciu podatku energetycznego. Preferencyjna stawka ma obowiązywać przez dwa miesiące. Ceny za odrą mają być niższe o około złotówkę. A u nas pakiet CPN wciąż jest w mocy. Mamy niższą akcyzę i VAT na paliwa, i ich cena maksymalna jest odgórnie ustalana przez ministra energii. Dziś za litr 95 płacimy 6,14, 98 kosztuje 6,73, a litr diesla 7. 768. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień, zwolnień lekarskich. Dziś weszły w życie przepisy, które precyzują, co można, a czego nie na L4. Tak jak do tej pory na zwolnieniu lekarskim nie można pracować zarobkowo. W ustawie pojawił się jednak wyjątek, tak zwana czynność incydentalna. To na przykład krótka wizyta w biurze, by podpisać dokumenty, których nikt inny nie może podpisać. Na L4 dozwolone są zwykłe codzienne czynności oraz działania w wyjątkowych sytuacjach, tłumaczy rzeczniczka ZUS-u Małgorzata Korba.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 To były informacje Polskiego Radia 24. Poniedziałek słoneczny z dość wysoką temperaturą. Od 12 stopni na Podlasiu do nawet 17 w Lubuskiem. Jeśli popada, to tylko przelotnie na krańcach północno-zachodnich. Ciśnienie będzie się wahać w południe. W Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali.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 i się złamać zdrowit. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.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 Dzień w Polskim Radiu 24. 8 minut po godzinie 11. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Michał Adelt-Juźwiak, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić o wyjątkowym przedsięwzięciu, o kampanii Pamiętam Katyń 1940. Kampanii, której symbolem jest też coś wyjątkowego. Mianowicie guzik z wojskowego munduru. Guzik dokładnie taki sam, jak te, które znaleziono w katyńskich grobach. Dokładnie tak, panie redaktorze. Jest to... Bardzo bliska replika guzika, którą właśnie panu y, przekazuje. Znajdzie pan, y, oprócz guzika, który jest przypinką, y, także kartonik. Y, z, z jednej strony y, jest tam list katyński, list dziecka do zaginionego ojca. To, list, przepraszam, który... to, to ja muszę ten, fragmencik, ten fragment czytelny odczytać. Tatusiu, kochany, najdroższy, nie wracasz. I to jest jeden z listów katyńskich, który Narodowe Centrum Kultury od 2007 roku prowadzi już akcję z guzikiem katyńskim i sprawdziliśmy, że te listy obok guzików są takim najsilniejszym symbolem w naszym społeczeństwie, które kojarzą się z tą tragedią. Z kolei stwierdziliśmy, że też bardzo ważnym aspektem będzie aby przypomnieć konkretne postaci związane z, ze zbrodnią katyńską, które tam poniosły śmierć, więc na odwrocie tego kartonika, który Państwo y, słuchacze też mogą dzisiaj odebrać w wybranych punktach w Warszawie i w Polsce, co so jest 20 sylwetek wybranych ofiar zbrodni katyńskiej. Andrzej Hałaciński, 1891-1940, urzędnik, poeta, notariusz, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, w czasie I wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, autor słów pieśni My, pierwsza Brygada, za, za, za zasługi w bitwie pod Kosjuchówną Kostiuch, otrzymał order Virtuti Militari, więziony w Kozielsku zginął w Katyniu. Uważamy, że trzeba przypominać także o konkretnych osobach, bo to 22 tysiące Polaków, które, którzy zostali zamordowani na terenach dzisiejszej Rosji, Ukrainy, a także Białorusi yy, i to nie tylko 86 lat od zbrodni, w której Rosja radziecka wymordowała 22 tysiące Polaków, ale to także 50 lat ciągłej, chyba najdłuższej w historii kampanii dezinformacyjnej, którą Rosja prowadziła od roku 40 do roku 90. I niestety zauważamy, wszyscy państwo też zapewne to widzicie, wraca silna dezinformacja Rosji także w kwestii kłamstwa katyńskiego. Znów wracają info dezinformacja o tym, jakoby zbrodni mieli dokonać Niemcy podczas II wojny światowej. Prawda jest oczywiście inna. To bardzo wymierny dowód tego, o czym pan mówi, bo no właśnie, znów zapewne nieprzypadkowo 10 kwietnia w Katyniu, tuż obok wejścia na ten polski cmentarz, Rosjanie ustawili wyjątkową wystawę. To jest wystawa poświęcona, cytuję, cytuję tytuł, 10 wieków polskiej rusofobii. Bardzo duże tablice, dużo zdjęć, różne okresy historyczne. To wszystko przygotowane przez Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. I teraz tak. Przedstawiciel tegoż to towarzystwa tak tłumaczył cel tej ekspozycji. Pokazanie nienawiści elit polskiego państwa do Rosji i narodu rosyjskiego, a także jej przyjawów w konkretnych działaniach historycznych. Jako ich przykład podano zajmowanie rosyjskich terytoriów, a także działania Polaków wobec ludności rosyjskiej i białoruskiej. No, wydawałoby się, że po roku 89, 90, no, po tym jak Rosja ja, właściwie Związek, przepraszam, wtedy jeszcze Związek Radziecki to już były ostatnie chwile, ale jednak to był Związek Radziecki. Oficjalnie przyznał się do popełnienia zbrodni katyńskiej, że właściwie no, nie powiem, że temat jest zakończony, no, ale wszystko jest już jasne. Teraz po latach Władimir Putin i jego propaganda, tak jak pan powiedział, próbują tę narracje odwracać. Dla kogo ta narracja jest odwracana? Dla nas, dla zachodniej Europy, czy chodzi tak naprawdę tylko o Rosjan, o odbiorcę wewnętrznego? Panie redaktorze, chodzi o wszystkich. My też jako Narodowe Centrum Kultury prowadzimy badania u nas w Polsce, jeśli chodzi o rozpoznawalność zbrodni katyńskiej. Ostatnie akurat badania są z 2018 roku. Musimy te badania oczywiście powtórzyć, natomiast już wtedy widzieliśmy, że to jakby jest dobra wiadomość, że 90% Polaków wiedziało o zbrodni katyńskiej ale już tylko 80% wiedziało, kto ich dokonał. 20% nie było pewnych, 3% twierdziło, że zrobili to Niemcy. Myśli pan, że po tych 8 latach, gdybyśmy dziś zadali te same pytania, to odpowiedzi niekoniecznie byłyby bardziej prawidłowe? Mam nadzieję, że nie, natomiast musimy przeciwdziałać i dlatego bardzo cieszymy się, że do naszej akcji, którą rozpoczęliśmy w 2007 roku, to było rok przed premierą filmu Katyn w reżyserii Andrzeja Wajdy. Dziś dołączają się do tej akcji bardzo silni ambasadorzy, także i pana redaktora, oczywiście zachęcam do, do wpięcia guzika i zostania ambasadorem naszej akcji, ale także stworzyliśmy bardzo silny, instytucjonalny front, koalicję, bo Narodowe Centrum Kultury współpracuje także z Muzeum Katyńskim, z Instytutem Pileckiego, który posiada przecież placówki również poza Polską w Berlinie chociażby i w Nowym Jorku, a także z Instytutem Pamięci Narodowej. My wszyscy bardzo mocno działamy i cieszymy się tutaj z wsparcia Polskiego Radia, żeby o tej zbrodni przypominać, odkłamywać pewne informacje, które no... Z, z bólem to stwierdzam, ale Rosjanie mają bardzo długą tradycję i doświadczenie w prowadzeniu działań dezinformacyjnych. Przypomnę tylko, że e, pomiędzy rokiem 40. a 90. groziła śmierć, w najlepszym razie wtrącenie do więzienia za powtarzanie informacji e, o zbrodni w Katyniu. I ta, ta tablica informacyjna, o której pan powiedział, e, no jest takim bezpośrednim nawiązaniem do tablic, które po 40. roku w czwartym roku e, Rosja radziecka zamieściła też w Katyniu informujących o tym, że zbrodni dokonali Niemcy. No i teraz kolejna rzecz, bo wspomniał Pan o, o Nowym Jorku, wspomniał Pan o Berlinie. E, na ile ta wiedza? No dla nas Chciałem powiedzieć oczywista, chociaż te wyniki pokazują, że oczywista, ale nie w 100%. Na ile ta wiedza jest tym bardziej nieoczywista dla odbiorców w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w innych zakątkach świata? I na ile warto tę wiedzę tam promować, żeby to nie była tylko informacja, która będzie dla nas rzeczą oczywistą? Pamiętajmy, że wiedza trochę jak organ nieużywany zanika, więc naszą misją, naszym, naszą rolą jest to, żebyśmy z każdą dekadą y, przypominali o prawdzie historycznej. Bardzo się cieszę, że, że polskie państwo y, podejmuje ten temat i już 36. rok możemy o tym informować y, y, także, także państwa zachodnie, ale i nie tylko. Instytut Pileckiego w Nowym Jorku powstał y, w tym roku, więc to też jest nowa, hi nowa historia y, Nowy temat. Zyskaliśmy kolejne, kolejną taką tubę do głoszenia prawdy, która do, nie jest oczywista i także z przyczyn politycznych. To, to nie jest tak, panie redaktorze, że państwa zachodnie, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania mówiły o zbrodni katyńskiej na przykład w latach 40. czy 50. To jest Ale dopiero... to, to tym bardziej właśnie o to pytam, bo y, już wtedy ta sprawa z różnych powodów nie była oczywista. No bo największy sojusznik, nie należy go drażnić. Teraz z kolei, jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone i na politykę wobec Rosji, no też widzimy, że ona jest bardzo... Y, Nieoczywista i takimi bardzo, bardzo daleko, daleko idącymi zakrętami potrafi, potrafi przebiegać. Zastanawiam się nad tym, na ile tak naprawdę ten temat po, po tylu dziesięcioleciach to jest temat, który może być jeszcze interesujący. Ale żeby była jasność, dla mnie jest. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście y, dla większości społeczeństwa no to już nie jest coś, co się bardziej kojarzy z książką do historii i, nie wiem, bitwą pod Grunwaldem, Legionami i tego typu wydarzeniami z przeszłości, nie teraźniejszości. My widzimy bardzo duże zainteresowanie tym tematem i tą akcją. Oczywiście trochę jesteśmy w oku cyklonu, więc możemy mieć lekko sfałszowany obraz, ale sam fakt, że guziki w liczbie kilku tysięcy rozeszły się bardzo szybko, pozyskały je instytucje w całej Polsce, a także instytucje za granicą. W tym tygodniu prowadzimy też różne działania towarzyszące akcji, jak warsztaty, dyskusje, debaty, na które Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Na te wszystkie wydarzenia, wyjściówki rozchodzą się w, w tempie błyskawicznym I, i też Państwa zachęcam do odwiedzenia chociażby galerii Kordegarda na krakowskim Przedmieściu, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury. Tam też w ramach takich wydarzeń towarzyszących otworzyliśmy wystawę Południk XXI, Czapski Kozera. Józef Czapski był jedną z osób, która przetrwała Starobielsk i była jednym z najgłośniejszych ambasadorów w zachodniej Europie, we Francji między innymi, która opisywała zbrodnie w Katyniu, a także losy polskich oficerów, którzy, jak sądzono, pomiędzy 40 a 43. rokiem e, zaginęli. Ponieważ no, taka nikt była oficjalna wiedział, wersja Stalina. Nikt nie wiedział, ale, ale polscy, polscy oficerowie, między innymi Józef Czapski, też prowadził poszukiwania i nie wiedział, gdzie oni się tak naprawdę znaleźli. O tym, że e, to nie tylko Katyń, dowiedzieliśmy się po roku 1992, kiedy Rosja odtajniła kolejne dokumenty. Okazało się, że te miejsca są właśnie także na Ukrainie i w Białorusi. No to w takim razie jeszcze jedna rzecz, no trochę wracająca do tej naszej pamięci historycznej, bo na ile właśnie dowodem na to, i znów mówię to z wielką niechęcią i z daleko idącym wahaniem w głosie, dowodem na to, że no być może trochę przyspaliśmy ten, ten temat albo inaczej, nie wykorzystaliśmy go do końca. No niech będzie to, co mogliśmy obserwować na przestrzeni ostatnich Kilkunastu chyba tygodni, bo próbuję sobie przypomnieć, e, kiedy miejsce miała e, premiera filmu Pojedynek Łukasza Palkowskiego. E, filmu moim zdaniem naprawdę bardzo dobrego i filmu, który, i to jest akurat rzadkość w polskim kinie, e, ma bardzo uniwersalne przesłanie. To znaczy ta bardzo nasza polska historia jest pokazana w tak uniwersalny sposób, że myślę, że będzie zrozumiała w każdym zakątku świata. Ale w polskich kinach ten film powtórzę to jeszcze raz, mimo tego, że uważam, iż jest to naprawdę dobre kino, bardzo dobre kino i dobre aktorstwo, no, ten film jakiś furory nie zrobił. Rzeczywiście, być może powinna temu filmowi towarzyszyć jakaś szersza akcja informacyjno-promocyjna, ja osobiście, panie redaktorze, tego filmu nie widziałem, ale moi, moi koledzy i koleżanki z pracy, niektórym udało się być, był on w kinie bardzo krótko. To też, ale to, to też świadczy o, o takim, a nie innym zainteresowaniu. Ale mogę powiedzieć, że jest to, jest to naprawdę bardzo dobra produkcja. Film uzyskał bardzo dobre oceny, ma świetną obsadę. No to tym bardziej jest to smutne. Rozumiem, rozumiem, panie redaktorze. Natomiast... Ech, też chciałbym, żeby ten film miał, e, miał szerszą kampanię. No, my już za film akurat nie odpowiadamy jako Narodowe Centrum Kultury. Natomiast też, też dobrze jest mówić o tym, że mogą państwo a propos e, tej rocznicy katyńskiej sięgnąć do, do, do tego filmu, czy sięgnąć do e, wystawy, która jest w Galerii CordeGarda, czy sięgnąć też w, w, do wydarzeń, które organizują nasi partnerzy. To jeszcze jedna kwestia dotycząca Katynia. Jak powinniśmy o Katyniu pamiętać? W jaki sposób Katynie wspominać? Takim punktem wyjścia w ogóle do, do tego guzika katyńskiego, dlaczego on się stał symbolem, był dla nas wiersz Zbigniewa Herberta, który nomen omen dedykował on swojemu ojcu, który zginął w Katyniu. Więc może zacytuję fragment tego wiersza. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi, lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Myślę, panie redaktorze, że yy, za wierszem Zbigniewa Herberta my jesteśmy po to, aby świadczyć. O tej tragedii, e, szczególnie w czasach, kiedy e, coraz silniejsza, jakby wracamy do czasów z lat 40. i 50., coraz silniejsza staje się dezinformacja, a e, naszą rolą jest to, żeby po prostu mówić o polskiej racji stanu być tak, że państwo mogą partycypować w dyplomacji kulturalnej właśnie wpinając sobie taki, taki guzik, czy uczestnicząc po prostu w naszych wydarzeniach. Ale to, to jeszcze jedno pytanie. Czy my o, o Katyniu bardziej powinniśmy pamiętać jako o zbrodni, czy jako o stracie? Ja wiem, że to, to się w żaden sposób nie wyklucza, no bo myśląc o, o Katyniu, możemy powiedzieć 22 tysiące polskich oficerów, którzy zostali tam zabici, ale możemy też powiedzieć inaczej, że 22 tysiące Polaków Wśród nich zawodowi oficerowie, a oprócz tego policjanci, funkcjonariusze i idąc dalej. Ci, którzy byli oficerami rezerwy. Lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy, naukowcy, wybitni naukowcy, inżynierowie, artyści, literaci, poeci. I o takiej stracie myślę. I to jest, yy, i dobrze, że pan redaktor o tym mówi, bo y, to była tak naprawdę próba eksterminacji polskiej inteligencji. Yy, co ciekawe, była to próba, yy, której dokonywali także hitlerowcy, Niemcy hitlerowskie na ziemiach polskich. Yy, więc należy o tym pamiętać w kontekście zbrodniczych systemów i tragedii II wojny światowej. Analogiczną poniekąd akcję przeprowadzili Niemcy na terenach, yy, włączonych do trzeciej rzeczy, to była inteligenc akcjon, a także na terenach Generalnego Gubernatorstwa była to akcja AB. Stanęliśmy więc jako naród przed y, ważną próbą, y, w której za zaborcy tak naprawdę dwudziestowieczni chcieli po prostu eksterminować naszą inteligencję, wyczyścić y, pamięć o naszej państwowości, wyczyścić to nasze dziedzictwo kulturowe, nasze, nasze naszą wiedzę, naszych uczonych, to się nie udało i warto właśnie abyśmy o tym, o tym mówili, o tym pamiętali. No bo właśnie w takich kategoriach myślę o tej stracie, bo ja wiem, że w historii nie powinno się snuć historii alternatywnych, no ale myślę sobie o tym, jakby wyglądała Polska dziś, gdyby tych 22 tysiące zabitych w Katyniu przeżyło wojnę. No być może nie wszyscy, bo wiadomo, że ta wojna jeszcze trwała kilka lat i działy się różne rzeczy. Różne rzeczy działy się również po roku 44 czy też po roku 45 w Polsce. No ale zakładam, że zasadnicza część tych ludzi jako prawnicy, jako inżynierowie, jako poeci, jako pisarze i tak dalej, i tak dalej, dalej mogłaby żyć i tworzyć, tworzyliby, i pracować? Tworzyliby Polskę, z punktu widzenia Rosji Radzieckiej byli jednak niewygodnym elementem politycznym. I rzeczywiście są takie głosy, jakby nie sposób się z nimi nie zgodzić, że te 50 lat okupacji radzieckiej de facto w Polsce wyglądałoby inaczej, gdyby nie te 22 tysiące istnień, które straciliśmy no. w latach I doliczając jeszcze ofiary oczywiście tej akcji AB, czy w ogóle tych niemieckich Akcja akcji. B, mhm. tak. Tam też szacuje się, że spokojnie ponad 50 tysięcy osób zostało zamordowanych przez Niemców. Także tutaj niedaleko mhm. Warszawy, w Palmirach. No to mamy niesamowity upust krwiatyczny. Gigantyczne. Jaka to jest strata dla państwa? Dla państwa, dla państwa przepraszam, dla, dla państwa, dla społeczeństwa, dla narodu. To jest strata, którą w zasadzie trudno pisać. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj my budujemy w pocie czoła silne kadry państwa. To są ci urzędnicy, których no, niestety często e, sprowadza się do generowania jakichś utrudnień czy, czy biurokracji. Natomiast to jest tak naprawdę, to są kadry naszego państwa. To jest wieloletnie doświadczenie, to jest gigantyczna wiedza, to są ludzie rozpoznawalni e, za granicą to jest w kręgach dyplomatycznych. Etos? To, jest też etos, to jest też etos. Ja pracując z, z, współpracując z ramienia Narodowego Centrum Kultury, Mogę powiedzieć, że akurat w Polsce mamy bardzo duży etos urzędniczy, e, także w ministerstwach, w Ministerstwie Kultury, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Gdybyśmy my dzisiaj stracili tych ludzi, no, e, nasze funkcjonowanie nie tylko tutaj w Polsce, ale też i na arenie międzynarodowej byłoby dużo, dużo trudniejsze. Jakby w tym celu m, po prostu e, Rosja oraz Niemcy podjęli, e, podjęli tę eksterminację. Spoglądam na, na plany różnych wydarzeń związanych z tą rocznicą. Część już za nami, bo wszystko rozpoczęło się 9 kwietnia, ale mamy Warszawę, mamy Nowy Jork, mamy Augustów, mamy Berlin. Będą różnego rodzaju wydarzenia. Oczywiście rozumiem, że warto też sięgać po, po strony internetowe, zaglądać na strony internetowe chociażby Narodowego Centrum Kultury. No i oczywiście zachęcamy też do tego, że jeżeli będą Państwo mieli szansę albo też okazję zdobycia takiego guzika, to to warto to zrobić. Odsyłam do naszych placówek, w tym do wspomnianej Kordegardy, a państwa zachęcam do wejścia na stronę pamiętam katyn 1940.pl. I tam wszystkie informacje, zarówno oczywiście o tych wydarzeniach z roku 40, historii tego, jak ta polityka informacyjna wyglądała, plus to wszystko, co dzieje się tu i teraz. Tutaj oraz też pakiety edukacyjne dla szkół, wszystko to znajdą państwo na tej stronie. Y Warto, właściwie nie warto. Trzeba pamiętać, trzeba wspominać, trzeba przypominać, bo pamięć ludzka, jak mogliśmy usłyszeć, jest bardzo ulotna i bardzo dziurawa też być potrafi. Michał Adelt-Juźwiak, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama.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 Minęła 11.30, Aleksandra Kozera zapraszam. Zmiana na Węgrzech to szansa na wzmocnienie europejskich struktur. Tak wicepremier szef monu Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował historyczne zwycięstwo partii TISA. Ugrupowanie Petera Modziora pokonało rządzących na Węgrzech nieprzerwanie od 16 lat fides Viktora Orbana. To zmiana na lepsze, mówi szef resortu obrony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 mandatów w 199-osobowym parlamencie. Tym samym ugrupowanie Petera Modiora będzie dysponować większością dwóch trzecich głosów dającą większość konstytucyjną. To eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i próba jego umiędzynarodowienia. Tak amerykanista dr Karol Schulz ocenia zapowiedzianą przez Donalda Trumpa blokadę irańskich portów. Amerykańska marynarka wojenna ma rozpocząć swoje działania w cieśninie Ormuz po 16.00 czasu polskiego. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie. Donald Trump próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za przegraną w wojnie z Iranem, mówił dr Schulz na naszej antenie.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 Po blisko 90 latach od zbrodni katyńskiej jedna z jej ofiar zostanie pochowana na ojczystej ziemi. Za pół godziny w Warszawie rozpocznie się symboliczny pogrzeb. Miejscem uroczystości będzie kościół świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach. W krypcie kościoła zostanie złożona czaszka jednego z Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. O okolicznościach pogrzebu mówi dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Zostanie złożona czaszka, która Trafiła do Polski po ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w ramach Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, której członkiem był chorwacki patolog profesor Edward Milosławicz, który zabrał jedną z czaszek. Trafiła ona do sanktuarium poległych i pomordowanych na wschodzie, właśnie przy kościele świętego Karola Boremausza. Stamtąd została podjęta do czynności prokuratorskich i wraca teraz na swoje pierwotne miejsce spoczynku. Uroczystość odbędzie się w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on blisko 20... 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych przez NKWD. Za 27 minut południe. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu IBRIS. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. No i komentarz do wydarzeń politycznych, głównie krajowych, ale myślę sobie, że jednak warto zacząć od Węgier i chociażby spytać o to, na ile te wybory węgierskie, sukces Petera Madziara, no, będzie jakoś rezonował, jeżeli chodzi o polską politykę. Być może już rezonuje. W pewnym sensie te wybory były w Polsce przedstawiane jako taka...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 lidera, albo w ogóle grupy liderów z wyborcami jest absolutnie kluczowe. Tym, co zbudowało sukces Tisy i Petera Maggiara, to, była, to były dziesiątki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 no, centro, powiedzmy, lewicowa albo centroliberalna. Natomiast y, Peter Madziar i, i Tisa y, są właściwie odbiciem Fideszu.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 nie Orban to zrobił, ale Unia, która zabrała te pieniądze. Natomiast on się do, do żadnego Węgro-exitu nie zabiera. Absolutnie widzi swoją szansę w obecności Węgier w Unii Europejskiej. I przede wszystkim jego obietnica jest bardzo podobna do tej, którą złożył Donald Tusk w 2023 roku. Uruchomię środki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 z poszanowaniem my, oni tego podziału. I przypomnijmy, że w 2023 roku w ten sposób Policja 15 października właśnie wygrała. Nie dominacją jednego ugrupowania, tylko takim szerokim frontem. I wracając teraz do PSL-u, który właściwie z punktu widzenia wyborczego już dzisiaj jest partią małych miast, średnich miast i takiej hmm, klasy średniej, która tam w, w tych miejscach jest, nie jest już partią chłopską pomimo tego wizerunku, który, który ma. To jest dobra wiadomość, co się wydarzyło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 na prawo od centrum, a Lewica musi przypilnować, żeby nie została za bardzo zjedzona przez Koalicję Obywatelską. No to, to się chyba udaje, bo przepraszam, że przerwa, ale skoro mówimy o, o Lewicy, to dopiero co e, marszałek Sejmu rozmawiał z dziennikarzami Financial Times. W tym wywiadzie określił prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mianem, cytuję, lidera chaosu. No i właściwie można się było spodziewać, że te słowa będą musiały wywołać jakąś reakcję ambasady Stanów Zjednoczonych. Natychmiast odezwał się ambasador Tom Rose, który bardzo krytycznie ocenił marszałka tego, określając go z kolei mianem zagrożenia. No to myślę, że marszałek Czerzasty nie mógł się życzyć sobie lepszego rozwoju y, sytuacji, bo o ile Polacy nie, jednak mają pewne wątpliwości, czy powinni krytycznie oceniać Stany Zjednoczone jako, jako państwo, jako kraj, o tyle te wątpliwości znikają, jeżeli chodzi o ocenę Donalda Trumpa. Czy Donald Trump jest takim trochę pochyłym drzewem, na które każda koza może wskoczyć i jeszcze na tym, i jeszcze na tym zyskać? To znaczy krytyka Donalda Trumpa jest dzisiaj bardzo łatwym y, takim punktem do zbierania, do zbierania poparcia i wydaje się, że ta droga, którą sobie tutaj wytyczył marszałek budowania siebie jako silnej postaci na lewicy, to, to, jest, to jest dobry kierunek na, na, na uzyskanie większego poparcia. A na ile w takim razie to wszystko, o czym teraz mówimy, to jest problem, coraz poważniejszy problem dla Prawa i Sprawiedliwości? No bo z jednej strony mamy Donalda Trumpa, który mówi rzeczy coraz bardziej zaskakujące. No przypomnę chociażby to, o czym dziś wspominaliśmy na antenie, czyli jego ataki wobec wobec papieża i postawy i słów papieża. Ataki no, bardzo ostre i bardzo zdecydowane. Mamy teraz kolejną wypowiedź amerykańskiego ambasadora. No i mamy w końcu oczywiście same Węgry. Wynik węgierskich wyborów i klęskę Wiktora Orbana. Klęskę franczyzy. Magii w, w, nad Dunajem. Czyli y tej części międzynarodówki konserwatywnej, prawicowej, takiej trochę rewolucyjnej, której częścią też jest i Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ja bym zatrzymał się przy tym wątku węgierskim, bo on jest dosyć istotny. Już nie o to chodzi, czy to Orban, czy, czy, czy Peter Major, czy jakiś inny ruch, natomiast ten sygnał, który płynie z nad Dunaju jest taki potrzebna jest nowa prawica. Starą prawicą jesteśmy zmęczeni. I ten sygnał dla prawej Sprawiedliwości, który zmaga się dzisiaj dokładnie właśnie z tym, czyli z powstaniem nowej prawicy, która ma młodszych polityków, która ma która jest sprawniejsza w mediach społecznościowych, y, która jest y, chyba trochę lepiej zorientowana i postrzegana, jeśli chodzi o młodszego wyborcę, to to jest prawdziwe wyzwanie. No dobrze, no to w takim razie spoglądając na to wyzwanie, politycy, mówię o tych obecnych politykach Prawa i Sprawiedliwości, z większym niepokojem spoglądają na Konfederację, no, właściwie sami młodzi politycy i zupełnie nowy pomysł na Prawicę, e, czy z pewnym niepokojem spoglądają na, e, no, na tego, który brał udział e, w tym spotkaniu z Kosiniakiem Kamyszem, czyli... E, premiera Morawickiego. Ja myślę, że tych elementów jest trochę więcej, bo oprócz tego, że muszą pilnować, cudzysłów, Konfederacji, że jest Mateusz Morawiecki, który wyraźnie wyłamuje się z tej strategii, którą Prawo i Sprawiedliwość sobie przyjęło, to mamy jeszcze Grzegorza Brauna. W związku z tym, na dobrą sprawę, Prawo i Sprawiedliwość musi Patrzeć w wielu kierunkach jednocześnie. I to jest trochę jak taka gra w takie pieski preriowe, które się uderza, żeby one się wszystkie schowały. A tam jest dziewięć takich dziurek i nigdy nie wiadomo, z której wyskoczy ten, ten piesek preriowy. Co więcej, w miarę postępów gry one wyskakują szybciej, oczywiście w sposób absolutnie losowy i trochę to przypomina dzisiaj sytuację Prawa i Sprawiedliwości. No ale jak reagować w takim razie? Znaczy, ja wiem jaki jest pomysł, no bo wystarczy spojrzeć chociażby na to, kto stał się ostatnio twarzą Prawa i Sprawiedliwości. Myślę o, o, o Przemysławie Czarnku. Ale jak reagować, jeżeli z jednej strony zagrożeniem jest Grzegorz Brown, a z drugiej strony jakimś, no, może nie zagrożeniem, ale jakimś ryzykiem jest Mateusz Morawiecki? Czyli dwie, wydawałoby się, kompletnie różne wizje tego, w jaką stronę po tej prawej stronie można, można podążać. Wydaje się, że strategię podpowiada Napoleon Bonaparte. Znaczy On zawsze mówił, że należy w jednym momencie walczyć tylko z jednym wrogiem. To znaczy, ja tak odczy odczytuję też strategię Prawa i Sprawiedliwości, które wyznaczał, wyznaczyło przemysłowa czarnka, który ma poradzić sobie. Z Braunem, jak sobie poradzimy cudzysłów z braunem, to, to zrobimy wtedy, obrót. To wtedy się zajmiemy całą resztą. Znaczy, jak zabezpieczymy prawą flankę, to będziemy mogli schodzić do centrum. Zresztą to jest bardzo naturalna strategia Prawej Sprawiedliwości. I prześledzimy poprzednie cykle wyborcze, to dokładnie tak się działo. Umacnianie się po prawej stronie, tak żeby tam ta flanka była bezpieczna, i stopniowe przed wyborami schodzenie do centrum. No, pytanie tylko, czy rzeczywiście raz za razem ten sam scenariusz przynosi te same efekty? Mniej więcej. Mhm. Dokładnie to obserwujemy. Znaczy, za każdym razem e, udaje się Prawo i Sprawiedliwości e, na tym zyskać, tylko nie zawsze wystarczająco dużo, żeby. No, zyskać władzę. No bo patrząc na ostatnie sondaże i na przykład na wyniki Grzegorza Brauna, no być może to już nie są wyniki po blisko 10%, bo większość to jest 7,7, 7,5, przepraszam, jest też wynik równo 10% poparcia i jeszcze 6,6, więc być może ten jakiś tam spadek, lekka zadyszka jest widoczna, no ale to nie jest taki spadek, który by sprawił, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może no, z pewnym spoglądać na to, co się z Grzegorzem Braunem będzie działo? Myślę, że to, czego potrzebowałby Prawo i Sprawiedliwość, to zepchnięcie korony Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna poniżej progu, tak, żeby nie stanowiła ona zagrożenia w przyszłym parlamencie, bo pojawiając się w parlamencie po 2027 roku jako samodzielna siła, może mieć tę tak zwaną złotą akcję, to znaczy może się okazać, że bez Grzegorza Brauna i jego głosów żadnej większości po prawej stronie stworzyć się nie da i wydaje się, że to jest sytuacja nieakceptowalna i szalenie niewygodna dla prawej sprawiedliwości. No, z drugiej strony można powiedzieć, że to jest bardzo wygodna sytuacja dla drugiej konfederacji, która jest niejako w środku tego cyklonu no tylko tyle że te fale jej nie uderzają czy jednak być może nie uderzają ale podmywają z obu stron. Ja myślę, że konfederacja zdaje sobie sprawę, ta konfederacja konfederacja. Nie Grzegorza tak. tak, tak. Eee, Musimy rozgraniczyć. Tak, no, mamy tutaj pewien problem, tak, z, z, z nazewnictwem e, mieszającym się. E, wydaje się, że oni mają świadomość tego, że jeżeli prawo i sprawiedliwość poradzi sobie skutecznie z Grzegorzem oni Brannem, będą kolejni to oni będą kolejni. Więc właściwie z pewnym niepokojem patrzą i myślę, że w pewien niedopowiedziany sposób jednak będą wspierać Grzegorza Brauna w dziele trudnej walki z prawem i sprawiedliwością. A sam Grzegorz Braun wbrew pozorom jest silniejszy niż byśmy to widzieli w sondażach. Wydaje się, że on jest lekko niedoszacowany głównie dlatego, że jego wyborcy mają specyficzny profil. Oni po prostu nie chcą uczestniczyć w badaniach opinii wyborczej, społecznej, mm -hmm. dlatego, że uważają, że to jest część opresji systemu i, i tego kłamstwa, tej manipulacji nimi i po prostu ich w tych badaniach nie ma. No ale to w takim razie, jeżeli weźmiemy poprawkę na to, o czym pan powiedział, no to te wyniki Grzegorza Brauna no, tym bardziej pokazują, że ciężko go będzie zepchnąć pod próg. Ciężko i to jest też kwestia wiarygodności, bo ja mam wrażenie, że Grzegorz Braun jest dzisiaj tą, tym politykiem, którym czy pełni tę rolę, którą kiedyś pełni Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński wyznaczał pola politycznych bitew w Polsce przez ostatnie 20 lat. To on mówił, to on zbudował opowieść o Polsce rozwijającej się i, i aspiracjach prorozwojowych. To on no, ale zbudował wizję. No tak, ale, ale Jarosław Kaczyński był albo prezesem partii rządzącej, albo największej partii opozycyjnej. Jeżeli patrzymy na Grzegorza Brauna, to jest to partia, która przez chwilę była na czwartym miejscu, w tej chwili spadła na, na, na miejsce piąte. Tak. A co? Żebym tak bym spytał w ten sposób, yy, po internetowemu. Natomiast nie, yy, żebyśmy też mieli świadomość, to, to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, jaką to ma siłę wyrażoną w procentach, ale jeżeli przyjrzymy się tak uczciwie, jakimi tematami dzisiaj żyje polska polityka, to w większości te kluczowe rzeczy, które w jakiś sposób elektryzują polską opinię yy, publiczną, to są tematy, które wyznaczył Grzegorz Brown. Możemy to wyliczać. Wyjście z Unii Europejskiej Polexit. Proszę bardzo. No, tematy, po które bardzo, bardzo chętnie, paradoksalnie sięgnęła Koalicja Obywatelska. Antyukraiński sentyment? No to kto był prekursorem? Antyizraelskie, żeby nie powiedzieć nawet antysemickie elementy, które się pojawiły. Zanim jeszcze wybuchła wojna w, w Zatoce i ten nastrój dzisiaj dogonił. To wszystko jest Grzegorz Brown. To on pierwszy swoim palcem wskazującym powiedział, o, tam będzie polityka. No to w takim razie Konfederacją Korony Polskiej niestety musimy zakończyć. Czas jest nieubłagany, a myślę, że jeszcze kilka zdań, kilka słów na temat innych partii warto by było wymienić, ale być może przy innej okazji. Pan Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu IBRIS. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama.